— Dzień dobry! — powiedział mały książę. — Dzień dobry! — powiedział zwrotniczy. — Co ty tu robisz? — spytał mały książę. — Sortuję podróżnych na paczki po tysiąc sztuk. — Odpowiedział zwrotniczy. — Wysyłam w lewo i w prawo pociągi, które ich unoszą. Oświetlony pociąg pośpieszny, hucząc jak grzmot, zatrząsł domkiem zwrotniczego. — Bardzo się spieszę — powiedział mały książę. — Czego oni szukają? — nawet człowiek prowadzący parowóz tego nie wie. Odparł zwrotniczy. I znowu zagrzmiał oświetlony ekspres pędzący w przeciwnym kierunku. Już wracają? spytał mały książę. To nie ci sami. Odpowiedział zwrotniczy. To wymiana. Czy było im źle tam, gdzie byli przedtem? Zawsze się wydaje, że w innym miejscu będzie lepiej. Powiedział zwrotniczy. Znowu rozległ się grzmot trzeciego oświetlonego ekspresu. — Czy oni ścigają poprzednich podróżnych? — zapytał mały książę. — Oni nikogo nie ścigają — odparł zwrotniczy. — Śpią w wagonach lub ziewają. Jedynie dzieci przyciskają noski do okien. — Jedynie dzieci wiedzą, czego szukają — rzekł mały książę. — Poświęcają czas lalce z gałganków, która nabiera dla nich wielkiego znaczenia — i płaczą, gdy się im ją odbierze. Szczęśliwe. powiedział zwrotniczy. la la la la Dzień dobry, rzekł mały książę. Dzień dobry, odparł kupiec. — Kupiec ten sprzedawał udoskonalone pigułki zaspokajające pragnienie. Połknięcie jednej na tydzień wystarcza, aby nie chciało się pić. — Po co to sprzedajesz? — spytał mały książę. — To wielka oszczędność czasu! — odpowiedział kupiec. — Zostało to obliczone przez specjalistów. Tygodniowo oszczędza się pięćdziesiąt trzy minuty. — A co się robi z pięćdziesięcioma trzema minutami? — To... — Co się chce? — Gdybym miał pięćdziesiąt trzy minuty czasu — powiedział sobie mały książę — poszedłbym powolutku w kierunku studni. Było to ósmego dnia pobytu na pustyni, licząc od zepsucia się motoru. Wysłuchałem opowiadania o kupcu, pijąc ostatnie krople zapasów wody. — Twoje wspomnienia są bardzo ładne — powiedziałem małemu księciu. — Lecz nie naprawiłem jeszcze samolotu, nie mam nic do picia. I ja także byłbym szczęśliwy bardzo, gdybym mógł powoli udać się w kierunku studni. — Mój przyjaciel lis powiedział... — Mój maleńki, nie chodzi już o lisa. — Dlaczego? — Ponieważ... Umrzemy z pragnienia. Nie rozumiał mej myśli i powiedział... Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela. Bardzo się cieszę, że miałem przyjaciela Lisa. Nie docenia niebezpieczeństwa. Pomyślałem. Nigdy nie odczuwa głodu ani pragnienia. Wystarcza mu trochę słońca. Popatrzył na mnie i odpowiedział na moją myśl. Mnie także chce się pić. Poszukajmy studni. Zrobiłem gest zniechęcenia. Szukanie studni na olbrzymiej pustyni jest absurdem. Mimo to udaliśmy się w drogę. Gdyśmy tak szli godzinami, milcząc. Noc zapadła i gwiazdy zabłysły. Widziałem je jakby we śnie. Miałem gorączkę spragnienia. Słowa małego księcia tańczyły mi w pamięci. — Więc ty także odczuwasz pragnienie? — spytałem go. Nie odpowiedział mi na pytanie. Po prostu rzekł. — Woda może także przynieść korzyść sercu. — Nie zrozumiałem odpowiedzi, lecz mimo to zamilkłem. Wiedziałem dobrze, że nie należy zadawać mu pytań. Był zmęczony. Usiadł. Usiadłem obok niego. Po chwili milczenia powiedział jeszcze. Gwiazdy są piękne, ponieważ na jednej z nich istnieje kwiat, którego nie widać. Odpowiedziałem, oczywiście. I w milczeniu patrzyłem na wydmy piasku w poświacie księżyca. Pustynia jest piękna. Dorzucił. To prawda. Zawsze kochałem pustynię. Można usiąść na wydmie. Nic nie widać, nic nie słychać. Ale mimo to coś promienieje w ciszy. — Pustynię upiększa to, — powiedział mały książę, — że gdzieś w sobie kryje studnie. Nagle ze zdziwieniem zrozumiałem to tajemnicze promieniowanie piasku. Gdy byłem małym chłopcem, mieszkałem w starym domu, do którego przywiązana była legenda o ukrytym skarbie. Oczywiście nikt skarbu nie znalazł, a może nawet nie szukał go, lecz on rzucał czar na dom. Mój dom ukrywał w sobie tajemnicę. Tak, powiedziałem małemu księciu. To, co upiększa dom, czy gwiazdy, czy pustynię, jest niewidzialne. Jestem zadowolony, powiedział, że zgadzasz się z moim lisem. Ponieważ mały książę był senny, wziąłem go na ręce i poszedłem dalej. Byłem wzruszony. Wydawało mi się, że niosę kruchy skarb. Wydawało mi się nawet, że na ziemi nie istnieje nic bardziej nietrwałego. W świetle księżyca patrzyłem na blade czoło, na zamknięte oczy, na pukle włosów poruszane wiatrem i mówiłem sobie, że to, co widzę, jest tylko zewnętrzną powłoką. Najważniejsze jest niewidoczne. Ponieważ półotwarte wargi uśmiechały się leciutko, powiedziałem sobie jeszcze... To, co mnie wzrusza najmocniej w tym małym śpiącym królewiczu, to jego wierność dla kwiatu, to obraz róży, który świeci w nim jak płomień lampy, nawet podczas snu. I wydał mi się jeszcze bardziej kruchy. Byle podmuch wiatru może zgasić lampę, trzeba dobrze uważać. I tak idąc o świcie odnalazłem studnię.